Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Funkcjonariusze reżimowej telewizji zupełnie bezkarnie nie dopuszczają prawicy do władzy, bo dostają za to pieniądze, o czym się nie mówi. Niech państwo nie mają złudzeń. Tak zwani ekolodzy w ramach postępu nawołują do podniesienia podatków, bo chcą zniszczyć cywilizację białego człowieka. Proszę zobaczyć co się dzieje na zachodzie, jeśli państwo mi nie wierzą. No, generał. Wybory hmm. były. No, czas temu. I co się stało? No, zasadniczo... Janusz, udało się! W A, końcu! Ja miałem powiedzieć, że zasadniczo to nic. <grym> no to, tak, zapomniałem, zapomniałem o to. Po 23 latach, tak? Ale słuchaj, no, to nie były pierwsze koty za płoty. No, no nie. Ale ja widziałem końcówkę tej kampanii, jakby starałem się śledzić jakieś tam debaty. Może nie wszystkie słuchałem, ale przynajmniej wycinki, coś tam próbowałem. Oczywiście, e portale facebookowe tych czołowych działaczy gdzieś tam sobie śledzi. Ja mnie komentowałem, nie lubię komentować, natomiast czytać się jak najbardziej. I jak przyznać trzeba Konfederacji, że korwę do piwnicy schowali, co więcej, nawet wrzucali przecież z tym, jak, jak sobie korwa w piwnicy siedzi. No ale tak, powiedzmy, zrozumieli, że to nie jest osoba, która wprowadzi ich do Sejmu. Ale nie poszestawali i nie dawali za wygraną, do samego końca próbowali sobie zbijać poparcie. I w przeddzień wyborów pamiętam... Dam... Ja? Jacek Wilk. Jacek Tam Wilk, też. tak. PiS od Konfederacji różni się tym, że PiS popiera GMO i 5G. No i woda I weź tu sobie zagłosuj bez wstrętu do samego siebie. I co, zagłosowałeś? Nie. Ja też nie. A dlaczego nie głosowałeś? I ja ogólnie to jakby to powiedzieć... Nie uważam, żeby system wyborczy, który mamy, już nawet nie chodzi mi o to o szkolonowaną metodę tchonta, raczej chodzi mi o samą ordynację, czy... Sposób wybierania czy kandydatów. Sposób wybierania kandydatów, który jest odgórnie ustalany, nie ma jako obywatel na to najmniejszego wpływu, to jest jedno. Nie podoba mi się też to, że zagłosujesz na człowieka, niech będzie sobie, że z platformy, nie chcesz, żeby PiS wygrał, głosujesz na kogoś tam, spo... przepraszam, koalicji. KO! Tak, i nie ma najmniejszego problemu, żeby ta osoba zaraz po wyborach zmieniła partię. Najmniejszego. Mhm. Spoko, nie? Co więcej... Ale to tak Wipler sobie zmienił. To nie tylko on, to mas masa no. ludzi tak zrobiła, gdzie powiedzmy, gdzieś tam członkowie jakichś śmiesznych partii, yy, no to tam jeszcze pa licho jak. Znaczy, no śmiesznych partii, bo najwięcej chyba takich transferów to zrobiły, jeżeli się nie mylę, nowoczesna oraz Kukiz. No to powiedzmy, nigdy to nie były duże ugrupowania. No a pan Wipel rzeczywiście zrobił dziwny krok, bo odszedł z partii dłużej spisu do, co to było wtedy? Wtedy Ko Korwina, bo. nie, nie wtedy... wtedy jeszcze był chyba Kongres Nowej Prawicy. Chyba tak. Kurczę, się te partie zmieniają. Janusz, ja już leki na Alzheimera? Nie, a co? <głosy> Ale, wydaje mi się, że sam sposób, w którym jako człowiek głosujący masz prawo wyrazić swoje zdanie raz na cztery lata, nie nazywałbym tego jakąś nie wiadomo jaką demokracją. W sensie jasne, jeżeli ktoś wierzy w partię, nie w człowieka, ale w partię uważa, że głos na partię, no to jak najbardziej spoko, jak tutaj samego tego nie neguje, no natomiast ja w to nie wierzę, ja znacznie bardziej bym się skłaniał, może nawet niech będą te nieszczęsne Jowy, których wielkim fanem nie jestem, ale i tak uważam je za lepsze rozwiązanie niż to, które obecnie mamy, bo też... Mm, Same, same śmieszne przykłady, śmieszne, ciekawe przykłady dysproporcji między ludźmi, którzy dostali ile głosów, a kto wszedł, są interesujące. Bardzo pamiętam z poprzednich wyborów, bardzo pamiętam z poprzednich wyborów, jak partia razem wskazywała, że mieli okręgi, gdzie ich kandydaci mieli drugie, trzecie miejsce w ramach okręgu. Partia nie weszła, prawda? No, z jednej strony, jasne, próg jest, jest zdefiniowany 5% i tego się trzymamy. Z drugiej strony, po ten próg? W sensie, tak, znów wiem, są argumenty za, są argumenty przeciw i zanim ktoś powie, że nigdzie, że wszędzie próg jest, w takich przykładowych Niemczech próg wyborczy nie istnieje. Jeżeli uzbiera się ten procent, który wprowadzi. Jednego jed, kandydata. Jednego kandydata, no to ten kandydat wchodzi. No. I, I poniekąd też rozumiem, że dużo jest problemów z samą idealną proporcją dzielenia e, ludzi, którzy się dostali. Niemniej e, wydaje mi się troszkę przykre tej kuriozum, jak na przykład pan Mensen zyskując 16 tysięcy głosów do Sejmu nie przed. partia jako taka uzyskała za mało. Natomiast pani Yahira mając głosów raptem 3 tysiące z haczkiem już jak najbardziej na ławach sejmowych zasiadać będzie. No. Więc jakby nie, nie bardzo rozumiem, dlaczego mówi się, że wybory to święto demokracji. E, już też jeszcze przy okazji tego możemy po, po, dwa słowa o tej metodzie Tchonta. Jako tako... Bo, nie wiesz, my, nikt o tym nie wie. Ja na przykład nie wiem, że tak się nawet nazywa. Yy, nie? Tak, ten podział, podział mandatów między partie działa to mniej więcej tak, że e, teraz mogę pomylić się między metodą Tchonta a Heira Niemeyera, bo czytałem teraz bardzo niedawno o, obydwu i... Tak? Może? Let's Google it! Nie, powiem tylko wydaje mi się, że jestem pewien Wydaje mi się, że nie skłamie za bardzo. Metoda Thonta polega na tym, że każdy, kole, każdy komitet, który e, brał udział w wyborach, zliczana jest liczba głosów, które uzyskał, a następnie liczby, e, głosy te dzielone są przez kolejne liczby naturalne, a w wypadzie Heira Niemeyera e, nieparzyste liczby naturalne. Hmm. Czyli powiedzmy w metodzie Thonta e, niech będzie pisma 500 tysięcy, platforma 350 tysięcy, lewica 200, no sobie. Więc na początku wszystko jest dzielone przez jeden. Potem znowu te liczby głosów dzielone są przez dwa, przez trzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A, a mandaty przydzielane są w taki sposób. Ok, Największy dzielnik no to będzie te 500 tysięcy PiSu, dziel dzielone przez jeden, 500 tysięcy, mają pierwsze miejsce, drugi mandat jest ich. Drugie 400 tysięcy, ile powiedziałem, mhm. no i drugi tak dalej. I jeżeli dochodzi do sytuacji, że m, dzielnik partii, która... wynik partii, yy, która miała najwięcej głosów, w pewnym momencie stanie się podzielony będzie mimo dzielenia wartością wyższą niż e, nawet wartość poniżej kolejny, przez kolejnego dzielenia kolejnej partii. Zamotałem to chyba. W, lo, w grafice wrzucę wzór na metodę, to może troszeczkę rozjaśni. <laughs> e, no, czy sam system jest sprawiedliwy? Nie wiem. W sensie, cóż, ma no, miał 44% i ma większość parlamentarną, więc tutaj na pewno ma on jakieś swoje e, wady Oczywiście na oko to widać. Z drugiej ze strony, czy mamy coś lepszego? Mówię, nie wiem. Jakby zacząłem, zacząłem sobie czytać o tych głównych metodach podziału, to no na ten moment nie potrafię powiedzieć, która byłaby lepsza. Tym bardziej, że na pewno byłoby to przeze mnie lub przez innego badacza mogło być źle odczytane, bo przykładowo w tym momencie no nie podoba mi się taki wynik, jaki jest. No nie, nie kibicowałem partii rządzącej, ona ma większość. Więc no, prosto się ciśnie na usta, metoda jest niesprawiedliwa. Ale znowu z drugiej strony, gdybym ich popierał, gdyby mieli tą większość i mi się to podobało, to ura! No to tylko się cieszyć. No właśnie. Ci, de ci debile z drugiej strony nie dostali miejsc. a Więc y metoda nie jest używana tylko u nas, Wie wiele państw jej używa. Nie pamiętam już jakie, ale nie były to kraje trzeciego świata. No. W no, ale między... przy, w sytuacji, kiedy powiedzmy byłoby 50 na 50, w, dwie partie by były i miałyby porówno, e, wiesz, obie partie by dostały tyle samo mandatów. Zakładając, że miałoby co do głosu porówno, wydaje mi się, że tak. No, no ale tam yy... powiedzmy nawet różnica około procenta. Nie będzie jakoś znacząco rzutowała na... Jeden, dwa mandaty na pewno, bo, bo kwestia tego dzielnika twojej no. Twoje no ale osób. dwa mandaty, no to to już powiedzmy jest... Tak mówię, to, no, mhm. z, wynika to z tego, z, no, są, są tu duże problemy z, z, z tym ustaleniem komu się mhm. należy, bo z jednej strony okręgi mają nierówną liczbę kandydatów, nierówną liczbę, już nie kandydatów, przepraszam, tylko mieszkańców, mhm. A powiedzmy niektóre okręgi są bardziej prestiżowe, wniesie więcej pieniędzy albo prestiżowe, albo nazwijmy to strategiczne no weźmy tak, a nich będzie Warszawa no jakieś tam e, inaczej się dociera do wyborców w Warszawie, inaczej się dociera do wyborców w nie wiem, w Chmielowie kto, kto, kto wygrał w Warszawie? KO. Tak bym powiedział. W sensie w, woj w województwie? Nie, województwie W województwie PiS, ale sama Warszawa miała Tak mi się wydaje. Ale też nie, nie, nie sprawdzałem tego. Nie sprawdzałem tak, mi się, tak, mi się tak mi się wydaje z onetowych Krakow tych... Dla Krakowa jeszcze rzuciłem okiem i tutaj nam... No też nie pamiętam. Wydaje mi się, że tutaj PiS wygrał. Ale nie chcę się upierać, bo nie, mhm. nie było to dla mnie jakoś tak istotne z punktu widzenia lokalnego. No, ale tak. No. Gdzieś tam, Gdzieś tam sobie to trzeba jakoś w miarę uczciwie podzielić i no, mówię, na pewno nie jest to idealne, ale no, nie potrafię zaproponować niczego lepszego, a to przynajmniej powiedzmy zasady znali wszyscy już wcześniej, więc nie było no. też, że zmieniono. Chociaż w międzyczasie w Polsce zmieniała była sposób liczenia głosów. W 2001 bodaj głosy były liczone jeszcze, jeszcze inną metodą sainta, jakiegoś tam. Bardzo podobna mhm. jest do, do tych dwóch metod, ale, no, nie, nie, nie wnikałem, nawet nazwy się nie nauczyłem na pamięć więc, więc rozwijać też nie będę. No. dobrze, słuchacze. Ja jestem tak Nie, nie, nie. Nie, nie jeszcze? Ja jestem... jeszcze? nie? Nie, oczywiście, że nie. Ja jestem generał. Ja powiedziałem, dlaczego nie głosowałem. Ty Czektul, dlaczego? A, bo nie było mnie w Krakowie z racji na to, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku. Nie miałem za bardzo głowy, żeby sobie ogarnąć możliwości głosowania w Krakowie. Ty nie jesteś tu zameldowany? Nie. A, widzisz. No właśnie. Okay. Ale, sun. <laughs> tak, czy, Podobno nie, podobno nie jest skomplikowane, tak mi się coś kojarzy, ale sensie, wiem, ale wymaga chwili. A to... Sam fakt załatwienia sobie możliwości głosowania to jest kwestia wejść na Apple o którym wielokrotnie mówiłem, mhm. wypełnić glade, nacisnąć wyślij i gotowe. Tylko jest druga rzecz, o której trzeba pamiętać. O, z takiego powodu mój, na przykład, mój kolega z pracy nie mógł głosować w Krakowie, bo mieszka wraz ze swoją dziewczyną w mieszkaniu kuzyna tej dziewczyny. Mhm. I nie mają jako taką umowy, no bo... Dlaczego mają mieć umowę? A ten... A, a, a urząd odpowiedzialny za głosowanie w sensie załatwiania tych głosów, nie pamiętam, mm -hmm. kto się jak jest urząd odpowiedzialny, yy, zażąda skaną umowy, aby potwierdzić zamieszkanie tutaj. Ale to nie jest jedyna metoda, pamiętam, że do... Znaczy można sobie pójść do urzędu miasta do i do też to Znaczy można też pójść z urzędu miasta własnego, z którego się pochodzi glejcik, znaczy, nie wiem, czy teraz też to było dostępne. Na pewno wiem, że tak głosowałem w 2012 na eurowyborach, mhm. że wystarczyło właśnie mieć taki papierek i jak się go pokazało, trzeba było oddać. Można było dowolnej komisji, gdzie się mhm. akurat zaszło, tam zagłosować. No. dopisywano się, się no, czy my, Myślę, że to raczej też jest ze względu na na to, że są jakieś osoby, które na przykład są w podróży nie? i sobie wyrobiły ten gleich wcześniej, mm. a nie wiedziały, gdzie będą głosować. No i właśnie no. tak było ze mną, ale to znowu wymagało kontaktu z lokalnym magistratem, więc no, no ale to wiadomo, to du dużo możliwości ale szkoda, że czasu tak mało ale trudno, mamy 4 lata na przygotowanie się no, a to jest hergatka. Tak jest w końcu, powiedziałem to <laughs> możemy zaczynać odcinek <laughs> No pogadamy my o światowej polityce, znaczy w sumie to lokalnej. Lokalnej, ale to przecież wszystko się przeplata. Dokładnie. Ale nie mówiłbym o tym, co Turcja robi z Kurdami, bo to takie... Co? Nic nie robią. Nic nie robią. <śmiech> nie nauczyłeś się na placu Tianmen. Tam się nie, nic nie działo. <śmiech> no, ale są rzeczy inne. Mm -hmm. Czy słyszałeś kiedyś o Pampersach? No ciężko nie słyszeć o Pampersach. A co to są Pampersy? No to są takie... Pieluchy. To no jest właśnie. Coś, co się zakłada na krocze, kiedy jeszcze pęcherz jest jeszcze lub już e, nienauczony by działać poprawnie. W sensie nie tyle pęcherz, co zwieracz. No. Mhm. A mamy również adidasy. No tak. Czyli ogólnie obuwie sportowe. Mamy, mhm. równie, mamy również, e, czekaj, jakie, jakie tam było takie ciekawe jeszcze słówko? E, konwersy. Czyli pospolicie nazwane trampki. Tak się mówi? Tak się mówi. O kurczę, o adiastach i polu tych to wiedziałem, ale, że, to trampki? Tak. Naprawdę? Tak. A martensy? No znamieni szeglanych. O kurczę, Bele. to. No nie, właśnie. Nie, nie, niedoedukowanym. No właśnie. Dlatego dzisiaj chciałbym zaproponować jeszcze jedno słowo. Xiaomi! Czy wam to coś, coś mówi? Z telefon. A, no właśnie. Dlatego. kolejnego. Chociaż <laughs> znaczy, sobie długa pies. <laughs> I w sumie pluszek również. <grym /dziścia> Ale tak, dzisiaj chciałem zaproponować, aby od dzisiejszego dnia, ze przysłuchacie ten odcinek, zamiast na telefon komórkowy typu smartfon mówić Xiaomi. Bo no, jak wiadomo Xiaomi lepsze? <grym /dziścia> <grym /dziścia> Xiaomi najlepsze. Z jednej strony... Ale powiem Ci, kurczę, Czaktul, ja tak od zeszłego tygodnia to mam jakieś takie, bo powiedzmy moje Xiaomi też już dogorywa. Jakby nie potrafię sobie poradzić z ubytkiem pamięci w tym momencie już nastałem mam mniej niż jeden gigabajt, co mi się notorycznie kończy w ciągu dnia. Mm -hmm. Usunąłem wszystko, co wiedziałem, że mogę usunąć bez szkód dla telefonu, a i tak no, nie mam tego miejsca dużo, więc myślę, że coraz większymi krokami zbie... zbliża się u mnie wymiana Xiaomi na nowsze. <laughs> Z tym, że tak po tej małej aferce, jaką zasponsorował światu Blizzard, zacząłem się sam zastanawiać, czy, czy to jest dobre. Czy to jest, czy. Czy tak wypada? Ale zadam Ci bardzo ważne pytanie. Czy oprócz iPhone'a, składanego w Chinach, ale produkcji amerykańskiej, masz inną markę, która jest niechińska? Dobra, Samsung. Samsung jest koreański. Innos. Innos? Innosy są z Rosji. Okej, okay, to... Tak wiem. Nazwa... Dwa, skok... Dwa punkty wyżej w kategorii prawa człowieka. Okej, okay, dobra. Innos, nazwa... Inny tak. Okej, okay, przekonałeś mnie. Mamy jeszcze Energizera z bardzo pojemną baterią. No. to jej... te Energizery, które są w wielkości normalnego smartfona A6. Normalnego Xiaomi, 6,5 cala. Tylko, się... tylko że grube na 3 takie siłki. Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że o czym mówisz, ale one nie są robione przez caterpillara? Mm, to są pana Soniki. Nie pana Soniki, bo... przepraszam, to są yy, ten. Co to? Energizery? To firma się nazywa Energizer. Ta Aha, baterii. Dobra, dobra, dobra, myślałem, tak. że to jest jakaś nazwa marki, a robiona... Nie, nie, nie. Jest, nie, nie, nie, nie. Okay. Znaczy, w sumie telefony kata też mi się podobają. Nie caterpillara, bo to jest co innego, tylko cut. Kat. Kat, on to nie jest skrót caterpillar? Hmm, wydaje mi się, że nie. Okay. Bo nawet jak widzę maszyny budowlane kata i caterpillara. Różnią się. Okej, okay, to nigdy nie e... widziałem dwóch obok, a widywałem to lub to i myślałem, że to jest po prostu... To trzeba, <śmiech> trzeba było sprawdzić i zweryfikować, jednakże mm. telefony marki CAD są fajne, są z tego co słyszałem bardzo odporne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, e... plus mają e... kamery termowizyjne. Nie wiem, aby tutaj aby kolega za ścianą takiego właśnie nie ma. No. Tak mi się wydaje, bo kupował coś takiego i się tym chwalił, ale nie będę szedł mu teraz głowy zawracać z pytaniem. Znaczy możemy go zaprosić na chwilę, ja, powiedzieć. Kiedyś <grym> chciałem zaprosić, ale coś tam jęczał. <grym> no dobra, to damy mu dzisiaj spokój. Ale tak, jeszcze mamy możliwość czegoś bardziej takiego... Nokia już nie ma, prawda? Nokia? Nokia? Już... Nie, no istnieje. Oczywiście została kupiona przez Microsoft. Ale ten... jest rozwijana jeszcze? w sensie. Znowu jest jako Nokia, były przez jakiś czas kolumnie. Lumie. Jako jako, tak. Lumia, jako Windows Phone w ogóle. Tak, do... ale już są już poszli porozum do głowy, już są z Androidem. <głosy> już są kaloszami. <głosy> <głosy> tak, tak, Nokia kiedyś produkowała kalosze. Tak. No, To jest firma fińska. Tak, fińska? <głosy> fińska. Tak, okay. fińska. Tak, jak, jest to sfinka, jak ten nóż. <głosy> tak. No, to tak, masz jeszcze nokie, tylko, że robiąc research, co mi się najbardziej przyda? Czy tani telefon o dobrej, mocy obliczeniowej, e, który wygląda nieźle, czy telefon do robienia zdjęć? No, telefon do robienia zdjęć mi się na pewno nie przyda. No, <śmiech> nie również, bo tak naprawdę z tego, co widziałem... O, jeszcze masz do wyboru googlowskiego piksela. I one mają podobno najlepsze e, najlepsze aplikacje do robienia zdjęć. E, mm. Pobrałem sobie Ripa na swój, nowy tele, na swoje nowe Xiaomi e, tej aplikacji do robienia zdjęć i gdy przyjdzie ładna pogoda, będę testował porównanie. Dzisiaj było ładnie. się siedziałem w pracy. A, głupio, głupio. Ale przyjdzie weekend, będę siedział w rodzinnej miejscowości i będę mógł robić zdjęcia na grzybach. No, e, i tak. E, Mamy Samsungi, które kosztują 5000. Mamy iPhone'y, które kosztują 5000. Yy, I mamy Xiaomi, które kosztują 1500. 1500 to drogi jakiś. <laughs> to, to, to jest flagowiec. Okej. Okay. Czyli odpowiednik tego tak, 5000. Tak, tak, tak. No. Yy, I szybka kalkulacja. Uznam, że Xiaomi lepszy. Nie, no ja wiem. Ja wiem po prostu tak. Mm... No tutaj, jeżeli ktoś nie kojarzy co takiego od Kremówkową Blizzard, e, kiedy to było tydzień temu, równo... E, no chyba dwa. No nie tak dawno temu, na jednym z turniejów w grę Hearthstone, no i Karcianka, e, osadzona w świecie World of Warcraft, jeden z graczy jakoś tam wypsknęło mu się, że popiera protestujących w Hongkongu. Nie, wypsknęło mu się, no założył, założył sobie maskę przeciwgazową, tak jak wszyscy w Hongkongu. No dobra, i, i krzyczymy też, Wielkiemu Hongkongowi. To mówię, że mu się wymsknęło. A mimo, że wygrał ten turniej, został... Dyskwalifikowany i jego hajs został zarekwirowany. Tak, także hajs z poprzednich, poprze, poprzednich turniów, które wygrał, a które jeszcze nie zostały wypłacone. Jeszcze z jakiegoś powodu, ale tego już kompletnie nie rozumiem, dwójka komentatorów, którzy nie schowali się, została zwolniona. Oczywiście potem... Inaczej, oni się schowali zaczęli się podśmiechujki zrobić pod nosem, ale za to, że nie dopilnowali... Jak mieli to dopilnować. No, tak. Dostali kopa w dupę, tak? No więc właśnie tego, jakby mówię, nie bardzo rozumiem, gdzie, gdzie była ich wina, no ale po jakimś czasie się dogadano, Blizzard dogłosił, że no, kara była no, adekwatna, bo regulamin mówi, że nie wolno mówić brzydkich rzeczy, a że akurat to było brzydką rzeczą, no to cóż, poradzisz? Znaczy, inaczej, Blizzard w swoim, w swoim regulaminie ma, że wszelkie turnieje oraz wydarzenia sportowe Yy, po, powiedzmy powiązane z ich grą są odpolitycznione i wszelkie wzmianki po, o polityce będą karane banami. I ja to w zupełności rozumiem i ma to sens. Tylko pytanie, czy z drugiej strony jakby ktoś powiedział, że yy, nie wiem najlepsza partia to są demokraci, czy kto to tam teraz rządzi w Stanach? Wydaje mi się, że Republikanie. Ale to, najlepsza partia to Republikanie, to też by to zrobili. No, to jest jedno pytanie. No i druga rzecz, e, oświadczenia. Tam dogadali się, przepraszam, <coughs> dogadali się z człowiekiem. Skrócili mu bana i uznali, że nagrody wypłacą i nawet chyba zatrudnili jeszcze z powrotem, e, czy cofnęli wyrzucenie tych dwóch e, komentatorów, chociaż ale, tego nie jestem pewien. Ale oni chyba nie chcieli wracać. E, może. Na, na pewno też część pracowników Blizzarda e, w powiedzmy strajkowała, w biurach wielu korporacji są jakieś drdy małe na ścianach typu yy, nie wiem, prawo nas, czy może silni razem, czy coś tam, szanujmy się, no to, to te takie durnolotne hasła a tam miały być zasłaniane kartkami jako właśnie sprzeciw, przeciwko, yy, sprzeciw, przeciwko jako niezgodzenie się z... No, wchodzeniem w bardzo ciasną część ciała pewnemu totalitaryzmowi, który sobie na świecie funkcjonuje. I Blizzard jakoś tam właśnie dogadał się z tym graczem, oddali mu nagrody, karę mu cofnęli, no on w końcu napisał, że no, to jest spoko i rozumiem, no, co miał napisać. Ale powiedzmy, że po stronie zachodniej zostało to jakoś tam zażegnany kryzys, pojawiły się informacje, że szanujemy wszystkich ludzi ze strony Blizzarda i wszystkie prawa, no ale tutaj regulamin ZOMA, no to się nie dało. Natomiast ta sama firma dla strony wschodniej już miała zgoła inne świadczenie pod tytułem nie tolerujemy takich zachowań, jesteśmy rozczarowani, że miało miejsce, więc no... ilekroć jeszcze raz będziecie widzieć firmę, która coś tam grzmoci o, o, o poszanowaniu dla człowieka, pamiętajcie tylko dopóki nie jesteście Chińczykami. No tak, ale no, zasadniczo jeżeli chcesz sprzedawać na największy rynek swoje produkty, no to musisz mieć... Drugi największy. Drugi największy? Który jest pierwszy? USA. USA jest największym yep. rynkiem? Nie. Yep. Chiny no, są rośnie. bardzo blisko za, ale są drugie. Okej. Okay. No to na drugi największy rynek. No inaczej. To jest kawał i tak czy siak pieniędzy do zgarnięcia, prawda? Oczywiście, tak. Tym bardziej, I... że nie, nie byłbym zdziwiony, gdyby Chińczycy mieli nawet jakąś część akcji Blizzarda. Nie no, mają, bo Tercent ma akcję Blizzarda, a Tercent czy Tecent, nie pamiętam jak się nazywa dokładnie ta firma, to jest ogólnie taki Steam tylko, że chiński Aha. i on trzyma w garści z wszystkich tych firm, które chcą sprzedawać na rynek chiński część akcji, żeby mogły sprzedawać swoje produkty na rynek chiński bo Chińczykom nie wolno kupować niechińskich produktów, więc Aże, musi to jest, być to jakiś... To jest zabawne, że chodzi na to, że kapitalizm jest kupowany przez komunizm. E, tak, i, w, i tam jest, mają lepszą demokrację, jeżeli chodzi o prawa, znaczy nie o prawa konsumenta, tylko o to, żeby rynek napędzać niż na przykład w Polsce, która jest podobno tak bardzo kapitalistyczna. Czy wiesz, tempo wzrostu ZSRR też miało fenomenalny... Dało się, chociaż teraz, teraz Chiny wystartowały, przepraszam, zwolniły. E, świtami, że ich PKB dalej rośnie i to jest e, jakieś rzędu tylko 6%, gdzie Polska ma 4 niecałe. E, lub prognozy mamy chyba 4% na przyszły rok. No to jest e, na tle Europy. My jesteśmy bodajże drudzy lub trzeci. Rumunia kojarzy jako pierwszą. Natomiast Chiny 6% najsłabszy wynik od 30 lat. No. Ale z drugiej strony porównywanie systemów naszych dwóch nie ma większego sensu, bo chociażby na samej, na samej ilości obywateli, którzy mogą iść pracować i pracują i pracują więcej, no ciężko by było, żeby, żeby byli poniżej, niż, poniżej naszych standardów wzrostu PKP. PKB. PKP? PKP. Wzrosty PKP są między niektórymi pokładami, jak tam spadną z pociągu. tak. A później się idzie z szufelką i węglarką i się zbiera ten węgiel, który upadł. Co smaczniejszy. Śląskie chipsy. Ej, to było niesmaczne. Chociaż nie wiem, nie jadłem węgla. A mi się zdarzyło kiedyś. tak, e, tak. Przepraszam, przypadek oczywiście. To był mój pierwszy rok studiów. Pomyślałem sobie, że zrobię sobie sam chipsy. No to pokroiłem zimnioki w bardzo cienkie plasterki. E, zagotowałem tłuszcz na patelni. Zrobiłem, że był gorący. W każdym razie wrzuciłem tam te zimni zimnioki. No i poszedłem grać w LOLa. <laughs> Z gry przywołał mnie zapach no font, ale byłem już tak głodny, że stwierdziłem, że no przecież węgiel nie jest trujący. Szczęść, no nic mi się złego nie stało, ale tak śląskie chipsy mam na koncie. Okej, okay. no to fajnie. No dobra generał, co polecasz? Mm, I pójść sobie pojechać w góry. Pojechać w góry? Byłeś w górach? Tak. I co jak było? No kurczę fajnie. Słonecznie. Tak. No proszę. No, no znaczy Ja to tak nie lubię po górach za dużo chodzić. Tam jasne, krótki fragment, który powiedzmy trzeba było, no to trzeba było. A potem hops na hamaczek na przykład. Hamaczek jest też dobrą rzeczą, którą myślę, że warto mieć. O, to polecam. Wyjazd w góry na hamak. Ale jak chcesz... A, no, dobra. Nie... nie, no to musisz mieć jakąś tam miejscóweczkę ładną, nie? Ale okay. tutaj do niej w góry wyjdziesz, tak gdzieś nie za wysoko znajdziesz sobie takie dwa ładne drzewa przy polance, żeby było malowniczo. Rozwieszasz, to to przecież nie jest Kładziesz się jak francuskie koleżanki? Na hamaku to jest tak niewygodnie okay. Poza tym i tak nikt by mnie nie rysował no, okay. A ty co polecisz? No Zasadniczo to dzisiaj nic nie polecę Bo nic nie mam takiego co mógłbym polecić Kurczę No Powiedziałbym polecam siomi Ale nie W sensie Tutaj to już jest zależnie od tego Kto chce co sobie wybrać Przedstawiłem argumenty za i przeciw. Jeżeli chcecie kupić sobie telefon, który robi dobre zdjęcia, to macie OnePlus albo iPhone'a, a jak chce, A jak coś innego, to Xiaomi. <śmiech> znaczy, nie OnePlusa, przepraszam. Jak chcecie kupić sobie telefon, który robi ładne zdjęcia, to kupujecie sobie albo Pixela, albo iPhone'a, a jak chcecie kupić coś innego, to bierzcie Xiaomi. Bo mi lepszy. No, bo jest taniej dobry, jak tanie wino. Jak, nie, ja bym powiedział, że Xiaomi to jest jak perełka wśród piwów. Tak, tak. W sumie za swoją cenę to daje ci wszystko. Tak, żebyś wiedział. I moje sią mi daje mi wszystko, zwłaszcza, że ma wysuwany aparat do przedni, tak zwany aparat do selfie. Daje ci wszystko. Daje mi wszystko, ponieważ mój ekran zajmuje całe przednie miejsce na ekran i żadne gówno go nie szpeci. Więc w, w, wysuwany aparat, którego nigdy w życiu nie wysunę, tylko po to, że. Inaczej wysunę go tylko po to, żeby się pochwalić, że mam taki feature i że nigdy więcej z niego nie skorzystam. Także chciał mi lepszy. I to mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że nie przerwało nagrywania. Byłoby głupiotko. Byłoby głupiutko, ale nie nagrywa A, się, nagrywa. wybornie. No to co? No. Jeszcze jakaś yy, śmiesznostka? Jest, yy, śmiesznostka na zakończenie. No słucham. Okej, okay, yy, to powiem tak. Słyszeliście ostatnio, że durwaliśmy kota. I powiedzcie mi, dlaczego te głupie kocury tak lubią wody?